Ewangelia świętego Jana, rozdział dwunasty Wtedy Jezus szóstego dnia przed Wielkanocą przyszedł do Betanii, kędy był Łazarz, który był umarł, którego wzbudził od umarłych. Tamże mu sprawili wieczerze, a Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z onych, którzy z nim z połem u stołu siedzieli. A Maryja, wziąwszy funt maści szpikonardowej, bardzo drogiej, namazała nogi Jezusowe i utarła włosami swoimi nogi Jego i napełniony był on dom wonnością onej maści. Wtedy rzekł jeden z uczniów Jego, Judasz, syn Szymona i Szkaryjot, który go miał wydać. Przedże tej maści nie sprzedano za trzysta groszy, a nie dano ubogim a to nie mówił, iżby miał pieczę o ubogich, ale iż był złodziejem i mieszek miał, a cokolwiek włożono nosił. Wtedy rzekł Jezus, zaniechaj jej, na dzień pogrzebu mego to chowała, albowiem ubogie zawsze z sobą macie, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Dowiedział się tedy lud wielki, iż tam był i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale też, aby Łazarza widzieli, którego był wzbudził od umarłych. I radzili się przedniejsi kapłani, żeby i Łazarza zabili, bo wiele z Żydów dla niego odstępowali i wierzyli w Jezusa. Nazajutrz lud wielki, który był przyszedł na święto, usłyszawszy, iż Jezus idzie do Jeruzalemu, nabrali gałązek palmowych i wyszli przeciwko niemu i wołali Hosanna! błogosławiony, który idzie w imieniu pańskiem, król izraelski. A dostawszy Jezus oślęcia, wsiadł na nie, jako napisano jest, nie bój się, córko syońska, oto król twój idzie siedzący na oślęciu. A tego z przodku nie rozumieli uczniowie jego, ale gdy był Jezus uwielbiony, wtedy wspomnieli, iż to było o nim napisane, a że mu to uczynili Świadczył tedy lud, który z nim był Iż Łazarza zawołał z grobu i wzbudził go od umarłych Dlatego też wyszedł przeciwko niemu lud Że słyszał, iż on ten cud uczynił Wtedy mówili faryzeuszowie między sobą Widzicie, że nic nie sprawicie Oto świat zanim poszedł a byli niektórzy Grekowie z tych, którzy przychodzili do Jeruzalemu, żeby się modlili w święto. Ci wtedy przyszli do Filipa, który był z Betsajdy Galilejskiej i prosili go mówiąc Panie, chcemy Jezusa widzieć. Szedł Filip i powiedział Andrzejowi, a Andrzej, Zasie i Filip powiedzieli Jezusowi. A Jezus odpowiedział im mówiąc Przyszła godzina, aby był uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśliby ziarno pszeniczne wpadłszy do ziemi nie obumarło, ono samo zostanie. Lecz jeśliby obumarło, wielki pożytek przynosi. Kto miłuje duszę swoje, utraci ją, a kto nienawidzi duszy swojej na tym świecie, ku wiecznemu żywotowi strzeże jej. Jeśli mnie kto służy, niechże mnie naśladuje, a gdzie mi ja jest, tam i sługa mój będzie. A jeśli mnie kto służyć będzie, uczci go ojciec mój. Teraz ci dusza moja zatrwożona jest i cóż rzekę, ojcze, zachowaj mnie od tej godziny, alem ci dlatego przyszedł na tę godzinę. Ojcze, uwielbi imię Twoje. Przyszedł tedy głos z nieba. I uwielbiłem, i jeszcze uwielbię. A lud ten, który stał i słyszał, mówił zagrzmiało. A drudzy mówili: Anioł do Niego mówił. Odpowiedział Jezus i rzekł: Nie dla mnie się ten głos stał, ale dla Was. Teraz jest sąd świata tego. Teraz książę świata tego precz wyrzucony będzie, a ja, jeśli będę podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie. A mówił to, oznajmując, jaką śmiercią miał umrzeć. Odpowiedział mu on lud, myśmy słyszeli z zakonu, iż Chrystus trwa na wieki, a jakoż ty mówisz, że musi być podwyższony Syn Człowieczy, i któryż to jest Syn Człowieczy? Wtedy im rzekł Jezus, jeszcze do małego czasu jest z wami światłość. Chodźcież wtedy, póki światłość macie, żeby was ciemności nie ogarnęły. Bo kto w ciemności chodzi, nie wie, kędy idzie. Póki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. To powiedział Jezus, a odszedłszy, schronił się od nich. A choć tak wiele cudów uczynił przed nimi, Przecie nie uwierzyli weń, Aby się wypełniło słowo Izajasza proroka, Które powiedział, Panie, i któż uwierzył kazaniu naszemu, A ramię pańskie komuż jest objawione? Dlatego wierzyć nie mogli, Iż jeszcze powiedział Izajasz, Zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby oczyma nie widzieli i sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, abym je uzdrowił. To powiedział Izajasz, gdy widział chwałę jego i mówił o nim. Wszakże jednak i z książąt wiele ich weń uwierzyło, ale dla faryzeuszów nie wyznawali, aby zbóżnicy nie byli wyłączeni, bo umiłowali chwałę ludzką więcej niż chwałę Bożą. I wołał Jezus, a mówił, kto wierzy w mnie, nie w mnie wierzy, ale w Onego, który mnie posłał. I kto mnie widzi, widzi Onego, który mnie posłał. Ja, światłość, przyszedłem na świat, aby żaden, kto wierzy w mnie, w ciemnościach nie został. A by kto słuchał słów moich, a nie uwierzyłby, jać go nie sądzę, bo mnie przyszedł, żebym sądził świat ale żebym zbawił świat. Kto mną gardzi, a nie przyjmuje słów moich, ma kto by go sądził. Słowa, którym ja mówił, one go osądzą w ostateczny dzień. bo ja z siebie samego nie mówił, ale ten, który mnie posłał, ojciec, on mi rozkazanie dał, co bym mówić i co bym powiadać miał. I wiem, że rozkazanie jego jest żywot wieczny, Przecież to, co ja wam mówię, jako mi powiedział ojciec, tak mówię.